Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie. Państwu za przybycie. Chcę opowiedzieć Państwu o nowym myśleniu. Wykład będzie improwizowany, co wiąże się z ryzykiem zarówno dla jak i dla słuchaczy, ale uznałem, że tak może być mniej martwo. A Państwo wiecie, że ukrywany zawsze przez Kościół ósmy że główny, to jest nudziarstwo. Nie wolno. Owo nowe myślenie nie jest nowe. A bowiem jako projekt radykalnie nowego filtrowania pojawiło się około 100 lat temu. A więc co? Starość. Nie, Proszę Państwa. W filozofii czas płynie wolno. Trzeba to szczególnie, głośno powiedzieć dla studentów. Bo jeżeli, ja wiem, porównamy rydwan antyczny z bolidem formuły 1, no to jest przepaść. Ale, Proszę Państwa, Platon był tu niedawno. Jeżeli Państwo na ja bieżące mikrobiologię i macie coś ciekawego powiedzenia, to natychmiast się opublikować artykuł, bo was ktoś uprzedzi i na zaju będzie za późno. Jeżeli napisaliście tekst filozoficzny, co do którego macie nadzieję, że jest istotny, śmiało można go ułożyć do szuflady, wyciągnąć za 5 lat i sprawdzić, czy żyje. <grych> Powtarzam, w filozofii czas biegnie wolno. To w technice, technologii pędzi, My żyjemy oczywiście w czasach kultu techniki, co również, że tak powiem, się do filozofii, w ramach wyprawia uprawia się badanie technik myślenia. Ale badanie technik myślenia nie może zastąpić filozofowania. To nie jest najlepszy przykład. Ale porównujcie Państwo, co się dzieje pomiędzy owym wspomnianym ryzwanem, a współczesnym samochodem wyścigowym. A co się dzieje pomiędzy tragedią grecką, a współczesnym dramatem? Jeżeli tu się przepaść to może w drugą stronę. Ale filozofia nie jest sztuką, ani też nie jest techniką. Jest jeszcze inaczej. Zatem krótko mówiąc, 100 lat to mało. I prawdziwe dzieła filozoficzne, żeby zostały przyswojone, nie tylko przeczytane, to przyswojone, zaskinowane, Potrzebują 100-200 lat. O kancie można zaryzykować, że jest przeczytany i jak gdyby zrasynowany. Ale co do Hebra, już bym się wahał. Jest wiele wybitnych filozofów XIX wieku i XX wieku, którzy moim zdaniem nie są jeszcze dobrze do końca przeczytani. Zatem te 100 lat to jest niewiele. Tym bardziej, że żyjemy w epoce uniwersytetów jako zakładów produkcyjnych które masowo produkują tytuły i w związku z tym masowo też produkują artykuły, książki i tak dalej. A obo nowe myślenie jest kiepskim materiałem. Nie nadaje się do tych zakładów produkcyjnych. Więc powiecie, przechodzi nowa moda, trzeba garnitury uszyć na nowo, ale nie każdy materiał się nadaje. Otóż to nowe myślenie jest takim materiałem, które nie nadaje się za bardzo na tą obróbkę uniwersytecką. I żeby Państwu pokazać, że owo nowe myślenie nie pojawia się nic stąd, nic od, znikąd, tylko jak gdyby logicznie wynika z dziejów myślenia filozoficznego. Zaproponuje pan Państwu pewnego rodzaju schemat, z pomocą którego da się ukazać jak gdyby logiczne wynikanie owego projektu nowego myślenia dotychczasowych to czasowych dziej. Na ten schemat wpadłem, kiedy porównywałem język metafizyki Aristotelesa z językiem medytacji o pierwszej filozofii Kartezjusza. Dla Greków podstawowym pytanie było pytanie o byt, o to, co jest. Jakie musi być to, to co jest, aby mogło być? Formuły zdaniowe A jest B, A jest, A nie jest. Podstawowymi Formułanie. I wydaje mi się, że można, nie ryzykujemy le, wiele, jeżeli powiemy, że pierwszym słowem pierwszej filozofii jest jest. Ponieważ to zdanie brzmi paradoksalnie, to poproszę o następny slajd. Pierwszy słowem pierwszej, pierwszej filozofii, pierwsza filozofia, to Państwo wiecie, to filozofia, czyli metafizyka inaczej. Pierwsze słowo tej pierwszej, pierwszej filozofii jest jest. Grecy badali to, co jest. Badali o strony metafizycznej. To wydaje się mogło być nieciekawe, Znaczy taka konstatacja, prawda? Ale jeżeli państwo weźmiecie teraz do ręki medytację o pierwszej filozofii kateziusza, no to żywo widać, poproszę następny slajd, że pierwszym słowem drugiej, pierwszej filozofii jest Jestem. Jest, bo w ogóle jest problematyczne. Nie wiadomo czy cokolwiek jest. Ale to, że Jestem, to jest pewne. To jest dla punkt wyjścia. Poproszę o następny slajd. I teraz mamy, proszę Państwa, dwie tezy Pierwszym słowem pierwszej, pierwszej filozofii jest jest Pierwszym słowem drugiej, pierwszej filozofii jest Jestem. Jak patrzymy na to, to przychodzi nam do głowy, że być może filozofia odmienia bycie. Mamy trzecią osobę i mamy pierwszą osobę, brakuje drugiej. Państwo rozumiecie, jaka jest różnica pomiędzy pierwszą tezą a drugą? jaka jest różnica pomiędzy filozofią y, typu Arystotelesowskiego a filozofią typu alfabetii kartezjańskiego, to nie jest ten sam sposób myślenia. To nie jest ten sam punkt wyjścia. Jeżeli yy, jest tak, że filozofia, może niecałkiem nawet świadomie odmienia bycie, no to brakuje jeszcze trzeciej tezy. Poproszę następny ślad. Pierwszym słowem trzeciej, pierwszej filozofii jest jesteś. Ta filozofia zaczyna od jesteś. O ile filozofia kartezjańska popadała w ja, w ego, a jej kulminacja w pensjonologii Husserl'a nieprzypadkowo nazywana była egologią, to nastąpiło zupełne zapomnienie o ty. Paradygmat Aristotelesowski również nie był w stanie. Wyróżnić specyfiki ty, że ty jesteś. To dla filozofii wydaje się coś dziwacznego. Ale z drugiej strony ci filozofowie, którzy wystąpili z tą ideą nowego myślenia, raczej byli zgodni co do tego, że ty jest pierwotny wobec ja. Że ja nigdy nie uzyska samoświadomości ja, jeżeli wcześniej nie ma ty, które się do niego zwraca? Którego dotyka, które się o niego troszczy, którego nazywa. Teraz następny slajd. I teraz mamy wszystkie trzy te tezy, proszę Państwa. I teraz mam nadzieję, że udało mi się Państwu pokazać, że ten nowy paradygmat, paradygmat drugiej osoby, nie jest czymś, jak gdyby, przypadkowym, nieuzasadnionym, tylko że jak gdyby w historii. Pojawiło się na niego miejsce. Pojawił się czas, w którym mógł się wyartykułować. Teraz poproszę o następny slajd. Filozofia trzeciej osoby, ten paradygmat trzeciej osoby, filozofia jest, to filozofia przedmiotowa, filozofia obiektywności. Ona bada byt jako byt. Filozofia pierwszej osoby Filozofia jestem to filozofia podmiotowa, filozofia subiektywności czy filozofia podmiotowości. Rozumiemy różnicę? Proszę o następny slajd. Filozofia drugiej osoby, filozofia jesteś, to tak zwana filozofia dialogu. Dlaczego jest tam znak zapytania? Dlatego, że jest zła nazwa. To jest nazwa myląca. Kiedy. Tak zwani filozofowie dialogu, poluchali swoje pierwsze teksty w latach dwudziestych, bardzo często używali pojęcia nowe myślenie. To jednak się nie przyjęło. Przyjęła się filozofia dialogu. Trochę temu jest winny Martin Bube. I ta filozofia dialogu jednak prowadzi do nieporozumień, do nieporozumień które często ja padam ofiarą. Poproszę o następny slajd. Dlaczego? Dlatego, że filozofia dialogu w paradygmat drugiej osoby, jesteś, nie jest filozofią dialogu. Rozumiecie Państwo ten zapis? Istnieje filozofia, która tradycyjna filozofia, która za przedmiot może wziąć cokolwiek. Mamy wprawdzie filozofię historii, filozofię sztuki, filozofię wartości, co tam jeszcze? ale mamy też filozofię pieniądza różne filozofie. Można powiedzieć, że to jest pewna matryca, filozofia X. Istnieje społeczny fenomen dialogu. Dialogu między kulturami, dialogu między religiami, dialogu między ideologiami, jeśli to w ogóle możliwe. I teraz filozofia dialogu, ta druga, miałaby badać ten społeczny fenomen dialogu. A to nie jest żadne dobre myślenie. To jest tradycyjna filozofia, która oprócz badania wartości, badania, nie wiem, co tam Państwo się, może się podstawić pod to X, teraz chce zbadać fenomen dialogu. Otóż ktoś, kto próbuje i za owe nowe myślenie, nie jest filozofem dialogu w tym trywialnym rozumieniu. Dlatego byłoby dobrze odwrócić, jak gdyby zawrócić z tej drogi i, i stosowania tej nazwy filozofii dialogu. Poproszę o następny slajd. Teraz, proszę Państwa, przyjrzymy się bliżej tym czymś sposobom filozofowania. Istnieje klasyczny podział władz człowieka, tak zwany trójpodział, na rozum, wolę i uczucie. To jest sprawa względna, jeszcze się nad tym zastanowimy. W każdym razie ten, ten podział zastajemy. No i trzeba powiedzieć, w ramach tego podziału, że dla tej filozofii. Oj, nie. Dla tej filozofii przedmiotowej, filozofii trzeciej osoby, filozofii jest, podstawową władzą człowieka jest rozum. O boskości człowieka świadczy rozum. Iskra boska, nasza iskra boska to rozum. Dla filozofii podmiotowej, filozofii kartezjańskiej, podstawową władzą człowieka jest wola: co może tutaj dziwić. Bo pamiętamy z lekcji szkolnych, że kartezusz to racjonalista. Ale proszę Państwa, poczytajcie dokładnie, to nie rozum świadczy o podobieństwie człowieka do Boga, tylko właśnie wola. A powiem, rozum nas jest ograniczony, a wolę według Kartezusza mamy nieograniczoną. Wola jest jak gdyby nasza, tak jak boska. Niczym nieograniczona. To nas trochę dziwi, ale y, musicie Państwo y, mi uwierzyć, y, w razie czego mogę podać konkretne cytaty z medytacji, z zasad filozofii Kasezjusza, z listów, gdzie on podkreśla, że naszą nieograniczoną władzą, która równa nas Bogowi, jest wola a to, że u Kargozusa znajdujemy tak zwaną wolontarystyczną teorię sądu, no o tym nie jest <coughs> więcej każdy. Ta filozofia, która zaczyna się od owego ja jestem, popada, proszę Państwa, może to nie jest właśnie słowo, stawia na wolę. Może Państwo sobie przypominacie, że kiedy Faust Y próbuje na nowo przetłumaczyć prolog Ewangelii Świętego Jana. Państwo wiecie, na początku był Logos. wiadomo, że nie, to niemożliwe. Żeby myśl, słowo miało taką wagę. I kończy na czym tą próbę nowego tłumaczenia? Na początku był czyn. I przy następnym kroku, st z kroku stanie się jeszcze bardziej wyraźne. Dlaczego ta filozofia podmiotowa, filozofia pierwszej osoby jak gdyby stawia na wolę? Dlaczego I podstawową władzą człowieka jest nie rozum, a jednak wola? Ale jeszcze powiem, że filozofia dialogu, filozofia drugiej osoby, filozofia jesteś, stawia na uczucie. I tu znowu jest problem. A powiem proszę Państwa, uczucie ma złą prasę, powiedzmy szczerze, w filozofii. To w ogóle jest coś złego. Ale nawet jak przeczytamy traktat o namiętnościach Kartezjusza, to zobaczymy, że w tym dystansowaniu się filozofii od uczuć jest pewne pęknięcie, pewna rysa. Ale najlepszym przykładem jest Kant. Co wymaga jednak uważnego czytania. Dlaczego? Kant jest w pełni świadom, że żaden czysty rozum, Żadna, nie wiem jak jasno i wyraźnie pojęta ida, żadne czysto myślane prawo moralne nie jest w stanie wywołać nawet najmniejszego odruchu woli. Nie ma takiego przełożenia. Kant wielokrotnie mówi, że nie w sposób pojąć, jak prawo to czysto rozumowe prawo ma poruszyć wolę. Porusza. A w jaki sposób? Poprzez uczucie. Ale Kant ma problem, albowiem uczucie zostało sposponowane I on nie zamierza specjalnie tego, jak gdyby odkręcać, powiedzmy ja. Ale Kant konstruuje koncepcję uczucia metafizycznego, który nazywa się poszanowaniem, szacunkiem. I jeżeli my czysto myślowo poznajemy prawo moralne, ale ono nie wzbudza nas uczucia poszanowania, uczucia szacunku, jest uczucie natury empirycznej. Takie, że tak powiem, reakcyjne. To jest uczucie, które Kant nazywa właśnie metafizycznym. Ale bez szacunku do prawa moralnego wola nie zostanie przez prawo poruszona. To są rzeczy, które jak gdyby są mało popularne. I jak się czyta, chociażby ustawienie metrów moralności, to łatwo to przeoczyć, ale to są rzeczy ewidentnie przez Kanta pokazane. Pomiędzy rozumem a wolą konieczne jest poprzez uczucie. Również fonologia wartości, szczególnie u Schellera i Hartmana, jest świadoma tego, że poruszenie człowieka następuje poprzez czucie wartości. Nie poprzez teoretyczne poznanie ich treściowej zawartości. Że można się nauczyć na pamięć, co to jest sprawiedliwość, recytować o do dowolnej porze, definicja sprawiedliwości. Ale jak się nie czuje, że ta sprawiedliwość jest wartością, jak się nie ma poczucia sprawiedliwości, no to ta wartość nie porusza woli człowieka. I Scheller mówił o czującej wiedzy. My, my na gruncie języka polskiego używamy w takich y, y, kontekstach słowa nie uczucie, a poczucie. Trzeba mieć poczucie sprawiedliwości, Trzeba mieć poczucie odpowiedzialności. To są fenomeny, które przynależą do szeroko rozumianego <Ky> uczucia. Otóż filozofia drugiej osoby jak gdyby stawia na uczucie. Za chwilę jeszcze wrócimy do tego trójpodziału i spróbujemy go troszeczkę zakwestionować. Ale poproszę na razie o następny slajd. Teraz, proszę Państwa, będziemy się zastanawiali nie co jest podstawową własną człowieka, tylko jaka jest jego podstawowa funkcja. Owo ergo, jak to nazwa jest to teraz. Więc dla tej metafizyki klasycznej, dla filozofii przedmiotowej, filozofii trzeciej osoby, oczywiście tą podstawową funkcją która jest myślenie, poznanie. Ale dla filozofii subiektywności, filozofii podmiotowej, filozofii ja, to jest wybór i czyn. Również sąd prawdziwy czy fałszywy, jest efektem wyboru i efektem woli. Takiego, a nie innego zadecydowania. Natomiast podstawową funkcją człowieka dla tej filozofii drugiej osoby, filozofii dialogu w cudzysłowie, jest odpowiadanie. Co to jest? Na razie nic o tym nie będę mówił. Poproszę o następny slajd. I teraz, proszę Państwa, do tego trójpodziału dochodzi podstawowa wartość. Dla filozofii przedmiotowej, dla filozofii jest, podstawową wartością jest prawda. I nieprzypadkowo, zanim przyjęła się nazwa filozofia, powiązowała w grecji nazwa aleteologia, czyli nauka wiedza o prawdzie. Dla filozofii podmiotowej, filozofii jestem, podstawową wartością jest wolność. Proszę Państwa, co najmniej od czasu sensu, Wszyscy kroczymy ochoczo pod sztawerami wolności. Właśnie nie bardzo wiadomo, co to jest. Ale ciągle, jakby działa. Natomiast podstawową wartością dla filozofii drugiej osoby, osoby filozofii jesteś, jest odpowiedzialność. Tylko trzeba pamiętać o tym, proszę Państwa, że my jeszcze nie wiemy, co jest odpowiedzialność. idealne ja słowo, które używamy na co dzień, to jest coś innego. I teraz, proszę Państwa, Pokazałem wam, jak do każdych z tych parematów można przypisać podstawową władzę, podstawową czynność, i podstawową funkcję i podstawową wartość. Gdyby teraz wrócić do tego pierwszego trójpodziału, no to proszę Państwa, jak funkcjonują takie podziały? To powiedzmy sobie szczerze, to są podziały sztuczne. To są podziały zrobione w celach jak wiem, badawczych. One pozwalają coś wyróżnić, coś, coś oddzielić i, i, i przeanalizować. Ale czy naprawdę Państwo sądzicie, że jakiś Wasz akt osoby, jakiś zachowanie, jakieś postępowanie może być czysto rozumowe albo czysto policjonalne albo czysto y, y, emocjonalne? Czy raczej nie jest tak, że każdy nasz akt jest jednym i drugim i trzecim. Można sobie mówić, sobie mówić o dominancie rozumowej, czy wolicjonalnej, czy emocjonalnej. Ale te, te czyste akty są abstrakcją. Konkretny, rzeczywisty człowiek nie dokonuje takich czystych aktów. Czy... Znaczy ja nie chcę że tak w całości zawiesić tego podziału, ale chcę jakby zbudzić wątpliwości. To samo dotyczy tych podstawowych wartości. No przecież prawda, ty jest co innego wolę a odpowiedzialność co każdy to wie. A może jednak nie. Proszę Państwa, ten paradygmat kartezjański nie wyrugował paradygmatu el Zaczął z nim jakoś współżyć. Nie chcę też powiedzieć, że to nowe myślenie ma zupełnie wyeliminować poprzednie sposoby myślenia. Ale być może one się powinny jakoś uzupełniać. Na razie dzielą je te podstawowe władze, podstawowe funkcje, podstawowe wartości. Nie jest łatwo pokazać, proszę Państwa, że prawda i wolność to to samo. Ale byli fizjofowie, którzy dochodzili do tego wniosku. Na przykład na gruncie tak zwanej prawdy socjalnej w sadach Prawda zbliżała się do wolności. To się da pokazać. A wolność i odpowiedzialność? No proszę Państwa, w punkcie dojścia są tym samym. I to oczywiście musi dziwić, ale żeby Państwu na prosty przekładać, w pokazać problematyczność tych i wszelkich podziałów, to może Państwo pamiętać, ale jest to taki przykład. Dwóch ludzi się spiera i jeden powiada, że to jest kręstwa, drugi powiada, że jest wypukła. To nie ma sensu, dlatego że jeden patrzy z tej strony, drugi patrzy z drugiej strony. Ich patrzenie jest zbyt jednostronne. Przecież patrzą na to samo, prawda? Przekonującym przykładem może być coś takiego, że jeżeli ja osiadłem w dole rzeki i jestem po jej lewym brzegu, a wy po prawym brzegu, no to ja jestem lewobrzeżny, wy prawobrzeżny. Możemy budować mosty, ale to i tak nie zmienia, że ja jestem lewobrzeżny, wy prawo prawobrzeżny. I co z tym fajną zrobić? Można pójść w górę rzeki. I cały ten podział traci sens przy źródle. Niektóre podziały filozofii tak właśnie funkcjonują, że są jak gdyby usławione w dole rzeki, ale gdyby cofnąć się do źródła, tracą sens. We wspomnianej przeze mnie już hemologicznej y, y, filozofii wartości, szczególnie czego Nikolaj Hartmann, wykazywał antynomiczność niektórych wartości. To znaczy, że są, bywają takie pary wartości, w których nie da się równocześnie y, urzeczywistniać. Że użycie jednej oznacza nieużycie drugiej. A jak Państwo pamiętacie owe aksjomaty, aksjologiczne Schrödera, to nieużycie wartości pozytywnej samo jest wartością negatywną. Takimi wartościami antynomicznymi wedle Hartmana jest miłość i sprawiedliwość. Sędzia nie może być mocny, jak ma być sprawiedliwy? A miłość, miłość jest niesprawiedliwa. Każdy jego kochany to potwierdzi. I teraz co? Jeżeli uczynia wartość yy, yy, miłości, to nie uzyskujemy uczy, wartości sprawiedliwości, czyli jakąś wartość negatywną zarazem. Tym polega paradoksalność, nasza paradoksalność aksjologiczna. I na ogół. Otóż Hartmann zakładał, że nas jakoś to nazwał wewnętrzny organ, organ aksjologiczny jest jeszcze kiepsko wykształcony, że kiedyś będziemy umieli spostrzegać, że miłość i sprawiedliwość są jedne. Ale na razie nie umiemy. Taką dobrą ilustracją jest to, co kiedyś pokazał Wiktor Frank. I znowu, to jak na początku, a jest to tyle, stąd klęskę dwóch. Dwóch się spiera. Jeden mówi trójkąt, a drugi mówi głupić, okrąg. No i mogą się spierać. Ale dlaczego się spierają? Bo ich myślenie jest zbyt płaskie, bo ich myśleniu brak dodatkowego wymiaru. Gdyby weszli na ten wyższy wymiar, by spostrzegli, że to jest stożek. Tylko, że jeden widzi rzut na jedną płaszczyznę, a drugi na inną płaszczyznę. ten widzi okrąg, a tamten trójkąt. A przecież to nas opatrzą, że są jednym, tylko myślą zbyt płasko. To jest też dobry przykład, który pokazuje, jak niektóre podziały i wynikające z nich spory są sztuczne i dają się przezwyciężyć poprzez to symboliczne pójście w górę rzęki. Nie wiem, jak jest, proszę Państwa, yy, z tymi władzami, ale podejrzewam, że yy, ja jako konkretny żywy człowiek nie dokonuję czystych aktów myślowych, ani czystych aktów wolucjonalnych, ani czystych aktów emocjonalnych. W niektórych moich aktach jest dominanta tego, w niektórych dominanta tamtego, ale zawsze tu jest cała istota zaangażowana, a nie tylko jedna z tych władz. Poproszę o następny slajd. I teraz proszę Państwa, mamy takie zestawienie. Czy ono jest jasne? Mamy rodzaj filozofii pierwszej kolumny. Przedmiotowa, czyli paradygmat jest, filozofia podmiotowa, paradygmat jestem i filozofia dialogu, paradygmat jest. Postawiamy władzę. Rozum, wola, uczucie, podtrzymywanie. To znaczy funkcja. Myślenie, poznanie, potem przy filozofii podmiotowej. Wybór, stanowienie, czy przy dialogu odpowiadamy. No i te postawy wartości. Prawda, wolność, odpowiedzialność. No, być może, że ładny schemat. Ale nie jest tak, że <śmiech> jestem do niego absolutnie przekonany. Bowiem schematy powinny zawsze budzić nieufność. Ale dzięki temu schematowi można zobaczyć miejsce owego nowego myślenia nazwanego niefortunnie filozofią dialogu. Najbardziej intrygujące jest pokazanie, że ten podział naprawdę w wolność i odpowiedzialność jest jednak nieco umowy. Państwo wiecie, że yy, zasadniczo uważało się, że wolność jest warunkiem odpowiedzialności. Że trudno pociągać do odpowiedzialności, mówić o odpowiedzialności w przypadku kogoś, kto jest pozbawiony wolności. Pojawili się. Pierwszym z takich był właśnie jeden z dialogików Eberhard Grisebach, którzy twierdzili, że jest na odwrót, że odpowiedzialność jest warunkiem wolności. To samo twierdził potem, twierdzi Emanuel Levinas. To chyba na dziwne. że nie ma wolności bez odpowiedzialności. Starci z Państwa może pamiętają takie kilka roku, to, to był chyba rok 81, Przecież jednak maku jeszcze wtedy istniejącego Komitetu Centralnego wywieszono duży transparent. Nie ma wolności bez odpowiedzialności. Transparent ten miał tłumaczyć społeczeństwu, że nie zasługuje na wolność, bo jest nieodpowiedzialna. Więc towarzysze pisali wielkimi literami na samą Warszawę. Nie ma wolności bez odpowiedzialności. A wtedy w Gazecie Włoszech, która już wychodziła, bo to był ten czas, na całą stronę pierwszą było napisane. Nie ma odpowiedzialności bez wolności. No proszę Państwa, piękny materiał na spór, taki typowy schodastycz. Moim zdaniem, tylko dzisiaj nie sposób to wchodzić, jest taki jak z tym stożkiem. One są czymś jednym. Poproszę o następny slajd, chociaż nie o teraz proszę Państwa, teraz powinienem trochę bliżej powiedzieć na temat owego nowego myślenia. Nasz spróbować podać jego podstawowe rysy. Zacznijmy od tego, że o ile owo, owa druga pierwsza filozofia, czyli owa filozofia subiektywności po pokateleńskiej ma jak gdyby jednego ojca i co do tego istnieje jasność, Chociaż wiadomo, że co najmniej się świętego syna można pokazywać pewne pierwiastki myślowe, które jak gdyby potem znajdujemy u u Karyzusa, to jednak katezusz uważany za ojca filozofii nowożytnej to jest taka prawda podręcznikowa niezbita. Otóż to nowe myślenie nie ma takiego protagonisty. To jest grupka, która po części niezależnie od siebie, po części troszeczkę się znając, dyskutując, zmieniając listy, dochodzi do podobnych wniosków. Ta kolejność tutaj jest kolejnością urodzenia. Natomiast gdyby zapytać o to, kto pierwszy coś opublikował, no to pierwszy powinien być Ebner. Ale ich książki, ich listy, ich artykuły pojawiają się właściwie zasadniczo Lewinaz jest późniejszy oczywiście. Zasadniczo w pierwszej powie lat 20. XX wieku. Takim najsłynniejszym tekstem, takim można powiedzieć traktatem ideologicznym jest traktat Ja i Ty Paktina Bubera. Czy ktoś z Państwa może widział polskie wydanie Ja i Ty? To Pax wydał, to ma tytuł Ja i Ty Wybór pism. Ale no, tam jest cała taka ciekawostka ponieważ jak się zastanowić nad tym, o co chodzi do to właściwie Buba powinien postawić tytuł ty i ja, bo ty jest pierwsze, ale tytuł jest ich und du. Ja i ty. Ale w polskim wydaniu na grzbiecie jest jakaś pomyłka. Jest tak samo ty i ja. Podobno, był mi ostatnio o Tarek gadać, że to nie cały nakład, tylko jakaś część nakładu wyszła z tym błędem. Ja ogóle mam ten egzemplarz z tym błędem, co mnie y, cieszy te teksty, proszę Państwa, to może mi trochę jest niezręcznie powiedzieć, ale one najczęściej to nie są dobre teksty. Znaczy, Im o coś chodzi, oni mają bardzo podobną ideę, przykłóż się różnią, ale oni nie są, że tak powiem, filozoficznie elokwentni. To nie jest tak, jak w atumie Te teksty mogą odpychać, mogą czymś pociągać, żaden z nich nie może pełnić roli jakiegoś jednego manifestu. Ale przyszedł po II wojnie światowej filozof, właśnie Emanuel Levinas, który spełnia te warunki, żeby wreszcie elokwentnie wypowiedzieć to credo tej filozofii drugiej osoby, filozofii innego. Dlatego tam ci mają jakieś znaczenie historyczne, ale tak naprawdę pełni filozofem, który próbuje kroczyć tą nową drogą, jest Emanuel Lewin. Sam pytany, czy on należy do dialogu się waha, bo właśnie ta nazwa jest niezręczna i prowadząca do nieporozumień. Czy jest tam jeszcze jakiś następny slajd? Chyba już nie, prawda? Nie, prawda? Proszę Państwa, y, co teraz, może wróćmy do tego slajdu Santabelle, dobrze? To będzie drugi od końca. O. Co teraz, proszę Państwa, wyróżnia szczególnie jeszcze tą, to nowe myślenie? Otóż y, istnieje coś takiego, taki mój pomysł, ale nie jestem do końca w szkole, jak oś myślowka. Osią myślową. Zarówno pragmatu przedmiotowego, jak i pra, pra, pragmatu podmiotowego jest oś podmiot-przedmiot. Kiedy przechodzimy od esotesa do karyzysza, zmienia się jak gdyby zwrot. Odwraca się kierunek. Ale to jest struktura podmiotowo-przedmiotowa. W ramach tej struktury, proszę Państwa, nie da się wypowiedzieć sensownie drugiego, innego człowieka. Albo on staje się przedmiotem i jest, albo tak jak Kartezusz, nawet go nie ma. Ja wiem, to taka maszyna, która tam gdzieś chodzi, prawda? Wy sobie, wiecie, jakie kłopoty miał Kartezusz, y, aż po fenolwie y, sięgając? Jakie były kłopoty z uznaniem innego, drugiego człowieka? W y, gruncie rzeczy polegało to na tym, że ja konstytuowało ty. U fiktego to się tak odbywa, że no najpierw jestem ja, ja to ja, no a potem konstatuję, że wokół mnie jest jakieś nie ja. Ja i nie ja. No to potem dokonuję syntezy ja i nie ja i wychodzi mi coś takiego, co nie jest mną, ale ma, ma w sobie jak gdyby takie ja jak ja. ja mam. No i to jest ty. W uproszczeniu powiedziała, konstytucja ty. Coś wtórnego. Tymczasem osią myślą dla filozofii drugiej osoby, filozofii jesteś, jest relacja międzyosobowa, relacja ja-ty. Cała, cała nasza adwencja myślowa, obojętnie czy przedmiotowa, czy podmiotowa, jak gdyby jest zaczaśnięta w tym schemacie podmiotowo-przedmiotowym. Ja, kiedy cię poznaję, jesteś przedmiotem mojego poznania. Poznanie, proszę Państwa, które, ja wiem, chwała mu i tak dalej, jest jednak część dwuznaczna. Nieprzypadkowo takie słowa jak pojęcie, pojmowanie, zachowują pewną dwuznaczność. Ujęcie, uchwycenie. W gruncie rzeczy ten przedmiot pojęty jest pojmany. Jest załadnięty. Jest osaczony. Wszystko cacy, jeżeli co są, już powiem, przedmioty martwe. Ale kiedy to jesteś ty, kiedy ty jesteś przedmiotem poznania, gdyby sobie podradzić takie doświadczenie, że bada cię jakiś y, totalny komputer i otrzymujesz, jako wydruk, totalną wiedzę o sobie, pod wszystkimi względami. Siedzisz, studujesz czytasz to, i czytasz to i nie jesteś w stanie się z tym zidentyfikować. Jest coś w człowieku, co jak gdyby nie da się sprowadzić do przedmiotu poznania. Nowe myślenie, kiedy sobie jesteś, próbuje właśnie zaprzeczyć tej strukturze podmiotowo przedmiotowej odrzucić tą relację, która jest poznawana. stajemy twarzą w twarz i ja nie badam twojej twarzy. Nie konstatuję, ja wiem, jak śpiegów, koloru oczu, coś takiego, tylko, jak to Bubek nazwał, staję w obliczu kosmosu twarzy. Lewi nas mówi, że twarz wzywa. Twarz do nas mówi. Tu jest drugi motyw, o którym chcę powiedzieć. Pierwszy to był właśnie, że Tamte pierwsze dwa pragmaty mają za nową strukturę podmiotowo-przedmiotową. A ten ma relacje, jakie? Relacje międzyosobowe. Proszę Państwa, zupełnie inaczej doświadczamy świata, jeżeli wychodzimy od relacji międzyosobowych. A zupełnie inaczej, kiedy wychodzimy od relacji podmiotowo-przedmiotowych. Dialogicy nie negują tej struktury podmiotowo-przedmiotowej. Tylko uważają, Buber <coughs> to tak określał, że nasze ja jest jakby podwójne. Zawsze funkcjonuje jak gdyby w odniesieniu. Albo jest to ja-to, to to jest właśnie przedmiot, trzecia osoba, albo ja-ty. I człowiek tak żyje jak gdyby popadając raz w tą strukturę ja-to, raz w strukturę ja-ty. A struktura ja-ty ma jak gdyby moc jakiegoś źródła współczesność ma się charakteryzować tym, że my coraz bardziej popadamy w to ja to. Co? Samo bycie w tej służbie ja to jest nieuchronne. Nie można, proszę Państwa, pójść, ja byłem do książki po papierosy i wejść w dialog rzeczywisty <grychy> z kioskarzem, bo <grychy> wtedy byśmy może nie wrócili do domu. Więc jest nieuchronne funkcjonowanie w, w, w tej służbie ja to, ale jest też nieuchronne, bywanie w owym źródle, jakim jest ta relacja ja ty. Więc potem chciałem zwrócić jeszcze uwagę, Proszę Państwa, na to, że ta, to nowe myślenie próbuje zerwać z metaforyką światła i widzenia. Fizynologia ja cały czas miała na myśli jakieś światło, zewnętrzne czy wewnętrzne, prawda? Jasność i wyraźność widzenia, postrzegania. Natomiast to nowe myślenie mówi, że nie chodzi o światło, nie chodzi o widzenie, tylko chodzi o głos i słyszenie. Filozofia jest zdominowana jako taką przykładowy zmysł przez zmysł widzenia, zmysł wzroku. Cały szereg metafor odwołujących się właśnie do, do widzenia. Od Platona poczynając albo i wcześniej. Natomiast w tym nowym myśleniu najważniejszy jest głos. Co prawda głos, niemy głos był już u Sokratesa, który słyszał negatywny, przeczący głos tego swojego opiekuna, ducha, demona, prawda? Opiekniczego. Ale jałdoliką chodzi o to, że Głos ma tylko sens wtedy, kiedy jest dwóch. Tu nie chodzi o widzenie, tu chodzi o mowę. Mowa wymaga ja i ty. Mowa jest skierowana, jest słyszana. Filozofia XX wieku na różne sposoby wskazywała na to, że człowiek odbiera coś w rodzaju wezwania. W myśleniu religijnym to było wezwanie idące od Boga, prawda? Ale w myśleniu chronologicznym było wezwanie idące od strony wartości. Chronologowie nazwali to moment domagania się. Że wartości etyczne właśnie mają to do siebie, że one jakby domagają się od nas, bo Bardzo tajemnicza kwestia, gdyby ją chcieć zbadać ze strony ontologicznej, prawda? Heidegger z kolei mówił o, o tym zebie, które idzie z głębi Dasein. Które pozywa Dasein z jego upadku w się. Pozywa go do, do bycia właściwym dla czyli takim, który projektuje się na najbardziej własnej możliwości bycia sobą. Dialogicy mówią o wyzwaniu, które idzie z twarzy innego. Sami możecie Państwo y, ocenić, gdyby y, pozostać y, przy tych trzech przykładach y, przy tej wstępnej tezie, że rzeczywiście człowiek jest bytem zagadniętym, bytem wezwanym. Sami możecie ocenić, czy ten pomysł że jakaś sprawiedliwość w ogóle kieruje do mnie domaganie się, abym ja urzeczywistnił tu i teraz sprawiedliwość, czy to jest przekonujące? Na czym to domaganie się miałoby polegać? Ja Wiadomo, że te wartości same w sobie są bezsilne, prawda? Nie mają żadnej policji ani żadnej mm, egzekucji. Można tą sprawiedliwość zrobić tu i teraz w świecie, tylko w ten sposób, że my użyjemy naszej mocy, My się za nią wstawimy, za nią bezciną i on tu urzeczywistnimy. To jest, pierwsza rzecz biorąc, dosyć trudna kwestia, jak to jest, że te wartości same, nie wartość czegoś, bo wartości same, tak jak właśnie przykładza sprawiedliwość, domagają się od nas i my odczuwamy, może nie wszyscy, bo organ serwiczny, nie u wszystkich jest równie rozwinięty, że jednak większość odczuwa, ma jakieś poczucie sprawiedliwości, przynajmniej tej która jego ma dotykać, prawda? I to wezwanie heideggerowskie, które idzie z głębi dazań. Idzie z głębi dazań, ale jakby staje nad nim i ma nad nim władzę. To też nie ma, moim zdaniem, takiej siły przekonywania, jak to, o czym mówią do logicy, o czym mówi Lewinas, że wezwanie idzie z twarzy innego. Wedle tej koncepcji, która odwołuje się właśnie do mowy, do głosu, do posłuch, posłyszenia i posłuchania, człowiek jest bytem zagadniętym. Człowiek jest bytem wezwany. I czy on to słyszy, czy nie, jego życie jest odpowiedzią na to zagadnięcie. Rozmaite sytuacje, w rozmaitych sytuacjach zostajemy zagadnięci, wezwani. Możemy być, być nieby zupełnie świadomi, że my, żyjąc tak, a nie inaczej, dajemy jakąś odpowiedź. To odpowiadanie, proszę Państwa, przechodzi w odpowiedzialność. U Bubera odbywa się węże na granicę błędu gramatycznego, bo on odpowiadanie na zamienia od razu w odpowiadanie za. Język polski pozwala to rozróżnić, prawda? Ale na proste, można podać proste przykłady, gdzie my doświadczamy czegoś takiego. Ja słowo są Częstochowe i jak stąd wyjdę, chyba że Adam je odbierze, jak stąd wyjdę będę młodził idąc za dworzec, nie? Trudno to błąd. Czekaj, na przykład. I, y, y, I co? I spotykam faceta na przykład profesora Michalda. nie za dużo. i mówię, y, przepraszam, y, jak tu dojść na dworzec, nie? O, został zagadnięty. Ztołem mu pytań. Ja mu odpowiada na to pytanie. On odpowiedział na to pytanie. Może się zarazem poczuć odpowiedzialny za moje zabudzenie na dworzec. Nie musi. Możemy mnie wysłać do tą stronę, bo jest złośliwy na przykład, nie? Ale generalnie, można sprawdzić na sobie, jak odpowiadamy na zagadnienie, na to pytanie, to ten człowiek, jakby by, który pyta, jakby się nam się powierzył. Jakby się zdał nam, I teraz od nas zależy, czy on na ten dworzec trafi, na ten poziom złoży, czy nie. To jest taki możliwy najprostszy przykład, który pokazuje, że fenoma odpowiada na przechodzi w odkładanie za. I teraz on jest odpowiedzialny za to, co ja ten dworzec strafię i wrócę do domu na noc. Jak tam z czasem stolimy? Proszę Państwa. Jeszcze jeden wątek bym poruszył, bo czas powoli się kończy. Wątek bardzo trudny. Mianowicie. Może dwa, żeby się uzupełniały. Jedną z konsekwencji tego zwrotu kateleńskiego jest tak zwana filozofia pojedynczego. Pojedynczy, na przykład termin jego substancją jest wolność. Ale proszę Państwa, jeżeli ja jestem pojedynczy, to moja wola jest sama, jest samowolą. Biologiczni zaprzeczają pojedynczości. Uważają, że my jesteśmy w sytuacji, w relacji z drugim, jesteśmy, jesteśmy w sytuacji dualnej. Gryzewa w takiej sytuacji mówi o dualnej woli. Wolność nie jest zapodmiotowana w pojedynczym. Wolność zapodmiotowana w pojedynczym jest nieporozumieniem, jest zafałszowaniem. Wolność dokonuje się, dokonuje się w relacji. Wolność jest zapodmiotowana w dwóch wolach. Dobrze, to oddaję formułę modlitwy. Nie musi akurat być ta formuła stosowana tylko do Boga. Bądź wola twoja. Co to znaczy bądź? To jest wyrażenie mojej woli. Ja wyrażam moją wolę, żeby była twoja wola bądź wola Twoja, to ma jak gdyby za podstawę dwie wole. Tą wolę dualną. Dlatego nowego myślenia wiele rzeczy wymaga przemyślenia od, od nowa, żeby ukazać ową dualność. My tego nie bardzo rozumiemy. I to samo dotyczy prawdy. No polecam chociażby esej Galamera na temat prawdy. I to samo dotyczy odpowiedzialności. To, że odpowiedzialność jest dualna, że zasadniczo chodzi nie o odpowiedzialność za moje czyny egologicznie, tylko odpowiedzialność za innego, prawda? No to jest ale łatwiej zrozumieć. Ale pytanie o to, czym jest odpowiedzialność, ciągle nie jest zadane, nie będzie dzisiaj zadane. Ważne tylko, żeby sobie uświadomić, że nie wiemy, co to jest odpowiedzialność. Bo nie chodzi o odpowiedzialność prawną, ani odpowiedzialność moralną. Chodzi o odpowiedzialność, która byłaby pojęciem na tym samym poziomie co wolność. I Dostęp do zrozumienia obego nowego myślenia utrudniło nam pewne gramatyczne zapomnienie. O tym jeszcze powiem na koniec. Yy, są takie wyrazy, proszę Państwa, jak ja wiem, spodnie, rajtuzy, kalesony, gacie, portki, majtki, slipy, co tam jeszcze. One mają coś osobliwego. Widzicie, co mają osobliwego? Nie odmieniają się przez liczby. Yy, Gramatycznie. Stwierdzą, że to są tak zwane pluralia tantum. To znaczy słowa, które mają tylko liczbę mnogą. Inny przykład. Nożyce, szczypce, obcęgi, kleszcze, cążki, usta też. I co tam jeszcze to samo. Nie odmieniają się przez liczby. I gramatycy twierdzą, że to są pluralia tantum. Czyli liczba noga, która zastępuje jej pojedynczo. I ostatni przykład. Czasy, ferie, wakacje, urodziny, imieniny i tak też się nie zmieniają przez liczby. Ale to są, proszę Państwa, też pluralia tantum. Ale to są, moim zdaniem, prawdziwe pluralia tantum. Dlaczego? Dlatego, że te słowa nazywają coś, co jest powtarzalne, wielokrotnie. I tu rzeczywiście można się zgodzić. Natomiast sądzę, że gramatycy nie mają racji, kiedy o tych pierwszych przykładach mówią, że to są pluralia tantum. Dlaczego? Dlatego, że to są słowa... Które dotyczą czegoś, co zostało zapomniane. się liczby podwójnej. Za każdym razem tam jest jakieś dwa wielki. W tych wszystkich przykładach, od spodni poczynając, potem noży spoczynają, jest dwa A Państwo wiecie, że język grecki, język polski miały liczbę podwójną, liczbę dualną. Zasadniczo językoznawcy są szczęśliwi, że języki zagubiły tą liczbę dualną. Bo wiadomo, język dąży do, do prostoty. Ale proszę Państwa, mądrzejsi filozoju na przykład uważają, że to gramat. Że myśmy zagubili zdolność rozumienia czegoś. O co chodzi? Chodzi o to, że przejście od 2 do 3 jest, nie jest przejście ilościowe. To nie chodzi o to, że numeryczne 2 przechodzi w numeryczne 3. To chodzi o to, że coś, co było jednym, co było jakąś parą. Przechodzi nas w trzy. I to jest skok jakościowy. Myśmy zrobili z dwójki również mnogość. Numeryczną dwójkę. Jedno obok drugiego, dwa. Ale są pyty, są sytuacje, gdzie to dwa nie jest numerycznym jednym obok drugiego. Tylko jest dwa, jest dwójką jakoś z, związaną. Język nieprzypadkowo. Posiadał liczbę podwójną, język polski też. Moim zdaniem, te pierwsze przykłady, które podałem, to są przykłady liczby podwójnej. Bo jeżeli ja wiem, Państwo z tych rajtów odetniecie nogawki, to będą już pojedyncze nogawki. Dwie, prawda? Jedna i druga. Natomiast, para. Proszę? para, oboje, oboje. To są ślady liczby podwójnych czyli tak zupełnie tak, nie tylko że patrząc, istnieją reszty istnieje więcej przykładów ale generalnie idzie mi o to, że prawdopodobnie gdybyśmy nasze myślenie zachowało liczbę podwójną byśmy lepiej zrozumieli to co dialogicy nie mówią, na mówią o woli dualnej o woli podwójnej wolność nie, nie, nie realizuje się w pojedynczym jeżeli ta wola jest Sama to jest samowolą, czy swawolą, niewolnością. Proszę Państwa, to jest taki, taka krótka charakterystyka tego, że występuje owo nowe myślenie. To nie jest myślenie, które jest domknięte. To jest projekt nowego myślenia, który próbuje zaczynać od Jesteś, od Ty. Próbuje wyjść poza strukturę służę przedmiotową, podmiotową, podmiotową, przedmiotową, próbuje pokazać, że prawdziwą naszą rzeczywistością jest relacja międzyosobowa, relacja ja-ty. Dziękuję, bo już się trochę wyczerpałem. Piękny wykład, Jacku. Piękny wykład, kto? Trzymałeś na pięciu. Sale. Zapraszam są do pytań. Potem do dyskusji. Może od pytań zaczniemy. Mogę usiąść. Sebastian, potem Michał. się pierwszy ciszę. Ja mam dwa pytania. Może zadam je, że tak powiem, po kolei. Nie, nie. Sebastian tak. Bałecki, związany z Uniwersytetem, z, z Patem. To, to dziękuję, za, Panie Profesorze, za to wprowadzenie, bo to jest strasznie z tym związane. Kiedy zacząłem 15 lat temu studię w Krakowie, to jakby cały ten temat, to wszystko, o czym my dzisiaj mówiliśmy, było niezwykle popularne, tak? Wykładam pana Profesora gromadziły tłumy, do Kłocza było to samo, do Adama Węgrzewskiego, E, tak, to, to, to rzeczywiście był bardzo żywy temat. Dni Cznorowskie, największe nazwiska i ogromne dumy. Kiedy kończyłem studia, miałem wrażenie, że niewiele z tego zostało. Nie wiem, czy pan profesor ze mną się zgodzi. E, jak, oba pytania będą tego nowego? E, czy, czy, czy, czy pan profesor zauważa to, że gdzieś pewna fascynacja właśnie, no, umowną nazwą, filozofia dialogu, filozofia odpowiedzialności, Hmm, czy, czy jest tak, że to gdzieś nam, że to było modne, gdzieś to zgubiliśmy? Czy może rzeczywiście yy, te, ten jedno z pierwszych słów pana profesora przyznał, że potrzeba 100 lat albo 200? Być może właśnie 100 lat nie wystarcza, potrzeba, bo potrzeba 200 lat. Yy, to by było moje pierwsze pytanie, jeżeli potem dostanę możliwość to zadam to tostu drugie, Czy, czy zauważa pan profesor kryzys tego właśnie nowego myślenia? Myślę, że może raczej to jest właśnie przyczepienie się, żeby zrobić dalszy wszystko. Moim zdaniem właściwie nie było nigdy moduł na, na to nowe myślenie. Natomiast w Polsce, w środowisku krakowskim uh -huh. mieliśmy efekt Tischnera. Uh -huh. Bo Tischner w Polsce pokazał filozofię dialogu. Tischner miał przed laty wykład monograficzny o Uberze. Węgrzewski e, e, e, raczej posłał po swojej fenologii, Chociaż pisał w śledki spotkania, ale raczej chodziło o poznawanie drugiego człowieka, co jest już niedialogiczne w ogóle problemem. Tylko takim bardziej kuserlowskim, prawda? Pisały Edy też w tym kontekście i tak dalej. Natomiast też rzeczywiście y, y, mnie osobiście zaraził tym nowym myśleniem i wydawało mi się, że zaraził też inny. Pamiętam, jak przeczytałem habitację Usa Gadasza, która była tytuł Wolność Odpowiedzialność, a pod tytule między innymi Rosem i Lewina, no to myślałem, że mam sojusznika. No i tak już potem zaczął robić co innego. Tak. <laughs> Albo zaczął pojąć w dialogu, że jak powiem, w rzeczywistości. Nie? <laughs> Rzeczywiście tak jest, że. W tej chwili miejscem filozofii zasadniczo jest uniwersytet. I powiem, powiem, to jest obrazofia. To nie jest dobre miejsce dla filozofii. Albo to uprawianie filozofii przez ludzi sponsorowanych przez państwo, przez korporacje, odbywa się w pewnym korsecie. Gdyby, ja wiem, spojrzeć na wiek XIX z tych perspektyw, które już mamy, jak się Państwo chcieli wymienić największych czterech filozofów XIX-wiecznych, jeszcze największych, największy no, jak będziemy mierzyć, wzrost. Nie, będziemy powiem, patrzeć na ilość publikacji i już piszeń w dawnych katalogach bibliotecznych i tak no, to tutaj nie ma wątpliwości, jak, o jakiej starać. Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Marx. I zatem na najważniejsze. Jeden był Hegel. Hegel klasyczny profesor. Ale tamci, No micrzeczę też profesora, ale to był w dzieciństwie tak. i od y, filologii y, klasycznej, prawda? nie od filozofii. Miał 25 lat. Pod koniec XIX wieku oni mało znanie. Dopiero potem przyszło. Y, nie ma, mm, nie ma hasła w nowym myślenia. Ono jakby nie istnieje, prawda? Dlatego y, ja trochę byłem przewrotny, kiedy ten tytuł, wiedząc, że nie bardzo ci <głos》>, wiadomo, o co chodzi. Natomiast jest człowiek, Emanuel Levinas. I nie można powiedzieć, że Levinas jest filozofem zapomnianym, mm -hmm. ale przeciwnie. Popularność to wszystkie słowa, jeśli chodzi o filozofa Levinasa na zachodzie ciągle rośnie. Ilość publikacji, tłumaczeń itd. Tak Krawinowo Również na papieskim uniwersytecie wydawane są książki poświęcone. Nie tak dawno miałem książkę, książkę Manuelowi Kozak, o złóżku, wydano właśnie u Was. Doktor. Doktor. Więc nowe myślenie nie istnieje. Jako hasło, na rynku funkcjonuje. Natomiast Ponieważ ja widzę, jak kładam nadzieję w tym projekcie filozoficznym. Bo gdyby wraziłem się do tych dwóch poprzednich, prawda? Yy, ta nadzieja w tej chwili w gruncie rzeczy ogniskuje się w yy, osobie religijnej. Czy ja na tak, to Tak, tak, tak, jak najbardziej. Jeśli mogę drugie pytanie zadać, też dotyczy tego słowa nowe, bo yy, pan prostu tak ta, ta mi wrażenie trochę przedstawił. Nie, właśnie ten nowy paradygmat, ten trzeci paradygmat w kluczu chronologicznym, tak, pierwszy był drugi, trzeci. A to nie to, żebym ja był taki genialny to wymyśliłem to też w dyskusjach pewne rzeczy wychwyciłem. Być może raczej to nie byłby układ chronologiczny, być może raczej nasza na to w sposób etniczny, nie wiem jak, jak, jak, jak to powiedzieć, też Kultury. w, w, w kulturach, żeby też w świetle politycznej poprawności, ale oczywiście pierwszy paradigmat jest grecki, łaciński, tak? drugi francuski, zachodnioeuropejski, zachodnio nie wiem, jak, jak to nazwiemy nie wiem, problem, natomiast trzeci paradigmat ewidentnie żydowski, ta, ta, ten korzeń, Pracowcy. ten, ten rdzenie. Panu przedmiot. Mm -hmm. i to będzie by judeo chrześcijański Okej, okay, okej. Okay. Ja, raz, to znaczy. pan, dwa, dwa. Mm -hmm. Jak pan wie, ta klasyczna metafizyka już wcześniej okazała się i zbłądzeniem. Mm -hmm. Mianowicie w chrześcijaństwie ewangelicznym. I co? I znikło y, poznawanie filozoficzne, zostało skompromitowane, całe nazwane głupstwem, mm -hmm. znikła struktura podmiotowo przedmiotowa, a co się pojawiło? Relacja międzyosobowa. W, właśnie, o, I zasada tak, tej relacji, tak. jaką jest miłość. Ale miłość nie zrobiła w filozofii, kania, ja nie wiem. Ale właśnie do tego, bo jeszcze dwie rzeczy, które pan profesor powiedział, też mi się z tym kleją. Kwestia słuchania, to znaczy to jest bardzo. No właśnie, nie będzie już chrześcijańska idea, tak? Wiadoruję się, ze słuchanie jakby wszystko jest zbudowane na słuchaniu, nawet nie na czytaniu. Sam, sam pomysł, że Pismo Święte można czytać jest, jest pewną jest absurdem w świetle blisko nawet, nie chodzi o stopniu. samo słuchanie, bo można, jak wiemy, słuchać piorunów, burzy, fal i tak dalej. Chodzi o głos. No tak, tak, tak. tak. Chodzi o to, Żeby że głos. jest potrzebne ja i ty. Jasne, jasne. Ale też jak to jasne zrobiła komunikację. Ale też druga rzecz ym, tu przyszła do głowy ym, Yy, właśnie te, ten pomysł też właśnie judaizmu, w którym tak naprawdę prawdę wykuwa się przez komentowanie, nieustanne komentowanie, mitrat do i tak dalej. Yy, czy, czy, czy, yy, jak Pan to by skomentował? Tak? Czy nie jest jednak trochę tak, że ja mam bardzo duży problem z tym paradygmatem dialogicznym, trzecim, jakkolwiek na to nie... nie. Znaczy, nie jestem w stanie wejść w taki sposób myślenia do końca, taki przynajmniej, który mnie by satysfakcjonował, żebym mógł powiedzieć, że ja to rozumiem. Że to nie jest kwestia właśnie, jak Pani Profesor powiedziała, trochę e, właśnie pewnego panu, też kulturowego, że to nie, nie wystarczy właśnie na to spojrzeć e, z zewnątrz, tylko to jest kwestia wejścia w zupełnie inne, właśnie w nowe myślenie. Nowe nie w tylko inne niż to, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni w ja, tak, by tak ja staram się to robić, analizując te podstawowe wartości. Prawdę, wolność, odpowiedzialność, w czym zasadniczo idzie mi o odpowiedzialność. I to nie jest proste, bo był rok na 1967, czy 1968, w to był Światowy Kongres Fizezoficzny i Ingarden wyłożył ten swój słynny defrat o etycznych podstawach odpowiedzialności a potem to się rozłożę do tej takiej książeczki malutkiej, mm -hmm. prawda, wydanej w Niemczech, w tym jest ten reklam. Y, y, otóż y, Garden wiedział, co to jest odpowiedzialność. To jest negatywne, bo on nie stawia tego, tego pytania. On tylko pytał, jakie muszą być warunki spełnione, aby można było mieć odpowiedzialność. Ale w tym samym czasie inny filozof, również filozof muzyki, Georg -Pick, Wygłosił refleksję i powiedział, że ciągle jeszcze nie wiemy, co to jest odpowiedzialność. To polega na tym, proszę Państwa, że po II wojnie światowej powstał boom na problematykę odpowiedzialności, tysiące książeń i tak dalej, ale 99%, no przesadziłem może, 95% autorzy wiedzieli, co to jest odpowiedzialność. Nie padało, nie, padało, nie padało radykalne pytanie o istotę odpowiedzialności, tylko kto, za co, jaki jest ten zakres i tak dalej. Samoodpowiedzialność znaczy jest się z jakąś jaką siłą samozrozumiałości. Nie jest łatwo. A państwo wiecie, bo uczył nas tego już nasz pierwszy, nasz pierwszy nauczyciel, czyli Sokrates, żeby zacząć filozofować, trzeba sobie uświadomić, że nie wiemy. Bo jeżeli myślimy, że wiemy, no to nie zaczniemy robić, a nie pytać. Otóż y, dla mnie jakąś drogą jest właśnie rozświetlenie odpowiedzialności, jako pojęcia, tak powiem, metafizycznego, metafizyczno egzystencjalnego czy ontologiczno egzystencjalnego A nie jako pojęcia prawnego czy, czy, czy moralnego. Te fenomeny są wtórne i one są możliwe na gruncie tej bardziej pierwotnej odpowiedzialności, której nie rozumiemy. I to jest dla mnie jakaś droga, którą można iść. Że zrozumieć, y, że, że, y, że substancją człowieka nie jest wolność, uważał uważam, tylko odpowiedzialność. I że krytyczną człowieka jest właśnie jego odpowiedzialność, którą w żaden sposób nie da się zastąpić ktoś inny nie może wziąć ze mnie mojej odpowiedzialności, tak jakbym nie samego zabrał, prawda? To jest, ponieważ żyjemy w czasach takiej euforii wolnościowej, nie mamy też rozświetlanego pojęcia wolności. Ta wolność rozumiana jako wolność pojedynczego, a inny jest traktowany jako granica tej wolności. Co że możemy sobie uzgadniać jakieś kompromisy, żeby go za bardzo nie krzywić, prawda? To, to jest fałszywe to, rozumienie wolności. I, I na tej drodze nigdy też nie, nie doświadczymy, Ty, jako naprawdę innego czy bliźniego, jakbyśmy powiedzieli. To drugiego, nie, nie a nie jako przedmiot, tak, kolejny. Tak, tak. mhm. Michał. Y Michał Buczyń, ktoś też od nas studiował filozofię teologię, potem dla patr poszedł. Ja już nie rzeczy, znaczy nie było Przepraszam bardzo, bo to już druga osoba wygląda z, z patem. Tak. E, ale patu już nie ma. Patu nie ma. Nie ma. Nie ma. No. Ja też jestem na z patem, bo jak ktoś już zachorował, to prosił mnie, żebym, szalony pomysł, żebym go zastąpił. przez trzy lata pracowałem tam na pół etatu. Yy, Także też jestem jakoś związany z Panem, proszę. Ja dwa wątki. Jeden chciałbym bezpośrednio do tego, co Pan powiedział, a drugi trochę nawiązując do Sebastiana. bo to, to jest też wątek, wątek nie bliski. E, ja mam wrażenie, że troszkę wymagałoby naświetlenia głębiej takie rozróżnienie, i ono chyba nie jest tylko pojęciowe, to nie jest czysta semantyka, między, między ty jesteś w takim odniesieniu wyraźnie personalnym, a kategorią innego. To niekoniecznie musi być to samo. Tutaj na przykład, moim zdaniem, klasyczny przykład tego problemu to będzie Heidegger. Pytanie na przykład o to, czy Heidegger jest filozofem dialogu. Nie, nie, nie dialogu w takim tak, tak. sensie jak profesor Tylko, tylko właśnie, czy jest przedstawicielem tego, tego nowego myślenia. To, że jest przedstawicielem myślenia o inności zdecydowanie, czy o myślenia o innym, to już będzie duży znak zapytania, jestem miał tyśleń, między między m.in. olbrzymi problem, czy z kolei myślenia o ty, no to już będzie ewidentny, ewidentny odjazd. Natomiast mam wrażenie, że to nie, nie, do końca musi być, nie do końca musi być to samo. I druga rzecz, która wydaje mi się, po pierwsze, że domaga się doprecyzowania, z drugiej strony ona chyba próbowała być precyzowana w dalszej, w dalszej filozofii, współczesnej, no pytanie jest do czego ona prowadzi. Tak? Dlatego, że postawienie prymatu innego, prymatu ty jesteś, powoduje pojawienie się jakiejś przestrzeni pomiędzy owego bułgarskiego cwisza. No i potem dalsi myśliciele zaczynają dosyć silną eksplorację tego. Tak? pojawia się kategoria różnicy. U Heidegger to będzie różnica ontologiczna, u postmodernistów to będzie w ogóle różnica, u Derity to będzie różnia i tak dalej. Dlaczego? Bo jest próba ucieczki w ogóle po zamyślenie ta, ta, takie dualne. Dlatego, że, że ci myśliciele się orientują, że nawet ustawienie prymatu ty nadal funkcjonuje, da radę tam złapać do pozostałości takiego myślenia podmiotowo, przedmiotowego. Pytanie jest, jak daleko to należy posunąć. Tak? U Delity to już w ogóle jedzie tak, że, że wszelkie kategorie tracimy i mamy jakąś, ma, ma, mamy jakąś pa, panistykę. E, jak, jak daleko ten wątek można... Na ile my jesteśmy w stanie uciec mimo wszystko od, od, od, od, od, od takiej myśli? Tu przejdę do tego drugiego wątku. E, czy jednak szansą na wyzyskanie tego, co naprawdę miałoby być nowe w, w, w, w tym nowym myśleniu, nie jest... E, jednak właśnie próba spojrzenia na, na, na nasze paradygmaty myślowe z perspektywy zderzenia kulturowego. Tak? W pewnym momencie, między innymi właśnie tacy myśliciele, jak Uber i cała masa innych, próbowali wyzyskać z tego, co nazywamy, kulturą zachodnią, myślenie hebrajskie. Dlaczego? Bo zauważyli, że ono zostało dosyć mocno przemielone przez myślenie greckie i właściwie jemu podporządkowane, tak pewnej hellenizacji u ule. Po, Pojawiła się grupa wyzyskania tego, tego, co hebrajskie. E, na ile to da radę w sposób czysty zrobić, to jest Pyt sprawa, Pytanie, pytanie. Ale... Zmierzam właśnie do, do, do pytania. Natomiast pytanie y, moje jest, bo ja bym chciał zachęcić też o konkretną osobę y, w Krakowie, która te, te, te, te rzeczy analizuje, i czy ona jest pan profesorowi bliska, bo mam wrażenie, że, że pewne wątki myślowe są bliskie. Chodzi mianowicie mi o profesora Krzysztofa Pawłowskiego z Ignacjami. Um, ona analizuje tego typu paradygmaty myślowe w kontekście nie tyle um, jakby styku między myśleniem zachodnim i hebrajskim, a myśleniem zachodnim, hebrajskim i dalekim wschodnim próbując szukać tego, co rzeczywiście inne. Nie co jest tylko modyfikacją wewnątrz pewnego systemu kulturowego, tylko co mogłoby być radykalnie inne, w sposób radykalnie inny mogłoby postawić właśnie kwestię inności w kontekście, w kontekście paradygmatów e, myślowych. Czy to nie jest tak naprawdę dopiero, do, dopiero szansa, żeby naprawdę w sposób odpowiedzialny mówić o inności, a nie tylko modyfikacji e, tego, co, co, co jednak mimo wszystko jest nasze? Na, co? Eee, na, na Na wyzyskanie kategorii inności. Na wyzyskanie kategorii inności, bo, bo mam wrażenie, że to jest m.in. ważny wątek, który się w tym nowym myśleniu po, pojawia. Czy można pomyśleć inne w taki sposób, eee, żeby ono nie było jednak choćby daleką, ale jednak modyfikacją e, tego, co stare? Najpierw odpowiem krótko o słowie Heideggera. Uh -huh. eee, ci wcześniej działowicy, jak tylko ukazało się za Insight. Ostro pożądani Hedek. I z punktu widzenia tego schematu, który Państwo starają się pokazać, można powiedzieć, że Heidegger próbował to wszystko przekroczyć. Ani pierwsza osoba, ani druga, ani trzecia, tylko być, bez okolicznik, Bez okoliczności bycie. Bez okoliczności osoby. Ale z tego właśnie uczyniono na zarzuc, czy to jest pewnego rodzaju totalizacja która pochłania właśnie i Dasein, i, i, i drugie Dasein, prawda? Natomiast yy, z drugiej strony jest tak, że Heidegger uważał, że podstawowym egzystencjałem Dasein, tego mojego bycia tu o to, jest współbycie. Czyli, że moje bycie jest od razu współbyciem. Nie jest tak, że ja sobie wychodzę do mnie i innego. Od razu to współbycie jest tak dwuznaczne bo ono z jednej strony kończy się się, prawda? że ja popadam się, to co jest pospólne, ale z drugiej strony, jeżeli podstawowym charakterem mojego bycia, bycia dazań jest troska, to Heidegger roz, rozróżnia taką filzowkę, czyli tr troskę o kogoś i w tejże trosce o kogoś y, wyróżnia troskę właściwą i to jest ciekawe, bo to, ta troska właściwa o inne dazań, nie polega na tym, że ja, ja wiem, podzielę się z nim pieniędzmi, pomogę mu tak czy inaczej, tylko o to, że ja będę, jak gdyby, jego sumieniem i będę, na to jest możliwe, mu pomagał, aby on wydobywał się z tego popadania w się, w tą dyktaturę się i zaczął projektować się na te najbardziej własne jego możliwości. To są takie momenty w inside, które pokazują wyraźnie na wątek biologiczny. A to jest za mało, żeby Hegel mógł się obronić przed tymi, że tak powiem, kopniakami ze strony dialogiku, prawda? Jest on filozofem totalizującym. Sainiagra, proszę Państwa, jest tak, że to jest filozof trudny. To jest filozof, który ma złą opinię, nie tylko z tego powodu, że miał tam epizod faszystowski i nie umiał się z tego rozliczyć siebie a również z tego powodu, że jest niejasny, mroczny. Ta mroczność jest podejrzana i być może właśnie winna ma całą świata. Ale y, y, to jest częstszy przypadek, że y, jakiś rysy na danym filozofie, jego stylu filozofowania, jego, ja wiem, życiorysie, stanowią usprawiedliwienie, aby nie czytać. Prawda? Bycie i czas Heidegger są podstawową książką filozoficzną, i każdy powinien się z tym zmierzyć. Czyli dobrym przykładem jest Lewinas, który, jak Państwo wiecie, żydowskiego pochodzenia, stracił całą swoją litewską rodzinę. Sam był jako jeniec w łagrze, połonie sobie przyrzekł, że jego noga więcej nie powstanie nie na ziemi niemieckiej. Kiedyś na granicy hmm. francusko-niemieckiej zorganizowałem sympozjum, ale był to jest granicy, granicą, oni mieli potem i konferowanie. <głos> Ale, <głos> dlaczego mówię, dlatego, że cały czas podkreślał, że Heidegger wielkim filozofem był. Potrafił przejść nad tym, tym urazem i uznać jego wielkość. Ale dlaczego jeszcze o tym mówię? Dlatego, że jest sprawa bardziej podstawowa. Prawda? Mianowicie, Zakłamanie filozofii polega m.in. na tym, że tak zwani biańcy filozofowie, na przykład pozostałym jeszcze heidegarze, co oni chcą zrobić? Oni chcą zbawić świat. Ale tego nie można głośno powiedzieć, bo się darażą na śmieszność. Profesor filozofii, on chce zbawić świat, zrozumiałeś naukę, nie? Ale co chciał zrobić Husserl? Husserl, który nazwał, że Europa jest chora, Europa jako powiedzieć kulturowy, nie geograficzny, nie, nie, nie, prawda? Uważa, że chora jest dlatego, że choro myśli. To jest dobrze powiedzieć na polsku. myśli? Chorzy myśli. Chorzy myśli. Przez brzesko. A dlaczego źle myśli? Dlaczego myślenie ten chory? Za to, zrobić, ja nie filozofobie. Prawda? Teraz on próbuje to odwrócić. Heidegger, co chce zrobić? Dlaczego ten facet, który niby tak nie myślał, zabiegał o publikację wszystkiego, co pomyślał? O co mu chodziło? zabiegł o publiczność. O co mu chodziło? Proszę, to jest taka rzecz, która jest skrępująca, i to trzeba głośno powiedzieć. Mit grzechu pierwotnego dotyczy też filozofii. I ciągle przychodzą nowych filozofii, którzy uważają, że zło w świecie bierze się ze zbłądzenia filozoficznego, myślowego. I oni zwalnia świat, oni odrzucą. oni nas prowadzą do sytuacji sprzed grzechu. Główny wiadomośćem jest to teraz, za mało. Potem dalej Platon, potem dalej Presofracycy i tak dalej. A potem pojechamy do Indii i... Ja nie wiem, co z tym fantem zrobić, bo tak jak powiedział to mam wnosić sobie filozoficzne teoretizowanie. Ja bym chciał, żeby to miało jakiś sens w sensie praktycznym, a strasznie trudno głośno powiedzieć. To nie jest ja, prawda? I ja to jeszcze tak widzę, że istnieje podział. Albo inaczej, zacznę. Środku, na środku raju, jak czytamy w księży w rośnie drzewo, tak? Czy jest prawda? Mówię o tekście. Proszę? Trzeba Dwa drzewa. poznania i drzewo życia. Dzieci. Czym one się akryzują? Tym, że spożywanie owoców jest rozłączne. Jeżeli spożywasz oczy trzeba poznania, nie możesz spożywać owoców żywa życia. Czyli umierasz. Jeżeli spożywasz owoców drzewa życia, chcesz spożywać, nie możesz spożywać owoców drzewa poznania. Proszę Państwa, powiem że w Księdze Rodzaju mamy jakby zafektowane całe ich filozofii i pęknięcie na filozofię poznania i filozofię życia. jestem po filozofii życia, ale uniwersytety potrzebują filozofii poznania. My mamy uprawiać naukę, a wartość naszego dorobku ma być wyrażona liczbowo. Profesor Wiesława Sajdek, proszę. Pamię, bo przepraszam. Ja się... A, dobrze. A, Oni tak długo pytają, to ja tylko przedługo powiem. Chodzi <stud> o zaszczalnicze różnice pomiędzy innym, a innym. W filozofii dialogu, że w nazwie, w jej tej pierwotnej, niemieckiej wersji, mamy postać Der andere. Nie Der Zweite, drugi, bo drugi to jest numerycznie drugi drugi, trzeci, czwarty, my no jest taki sami, tylko nas numerki różne prawda? ten angel jest znaczy inny i drugi zaraz. I kiedy y, w filozofii mówi się inny, to ma się na myśli drugiego człowieka, który jednak jest radykalnie inny. Nie da się w żaden sposób pojmać, pojąć, uchwycić, opanować, oswoić, przyswoić i tak y, Natomiast kiedy mówimy o innej kulturze, o tym co radykalnie inny, co myślowo inne, Mamy na myśli inne rzeczy i to prowadzi często, no nie rozumiem, już na poziomie tłumaczeń, prawda? Na przykład na patrze, przetłumaczono te 10 rozmów Reminiasta z Filiper Nemo. jaki to ma tytuł? Etyka i nieskończone. A po niemiecku Etyk und das Engliche. Etyka i to co nieskończone. Kto ma rację? <grym> Oryginał francuski pozwala i tak, i tak, prawda? I, i kontekst, i intencja, jak napiszemy nieskończony i złe litery, no to to czytamy etyka i bóg. Jak napiszemy etykę to, co są nieskończone, to czytamy zupełnie inaczej, prawda? Tak samo jest troszeczkę z tym innym, prawda? Nie umiem więcej na ten temat na razie nic powiedzieć, ale jeśli mam pozostać przy tym nowym myśleniu, jako przyrodnicy dialogu, to inny to jest drugi człowiek, radykalnie inny ode mnie. I, i włączanie w to y, jakiejś innej inności jest jakby rozwiązywanie problemu. Bo tak naprawdę to Ty jesteś inny dla mnie, a ja jestem inny dla Ciebie. I tu jest istota tego wszystkiego. I wcale nie muszę jechać do Indii, żeby znaleźć innego. Proszę. Ja tylko jedną uwagę taką drogą. Bardzo mi się nie podoba ten dialog przed Dengem, ustawienie przeciwnika, to znaczy konkretnie typu biednego Arystotelesa, który się tak wdzięcznie ustawia i tak łatwo będzie się kopać. Mianowicie ta kategoria pierwsza, filozofia jest, prawda? Przecież. Jedno z pierwszych zajęć z a ja staram się w to wchodzić i tutaj studentom pierwszego roku to samo powtarzać, że ten byt Arystotelesa to jest tak naprawdę imię słów czynnych, prawda? Czyli jest istniejący, istniejąca, istniejące i że w kontekście rozdziału Trzeteken to istniejące, istniejąca i istniejące odnosi się odnosi się niekoniecznie do trzeciej osoby. Tak, do wszystkich osób. Jest to, na, tutaj jest źródło metafiski klasycznej, którą da, myśliciele z dialogu Wydeggen właśnie zupełnie niediologicznie ustawiają w kąt w punkcie wyjścia. I to jest to, co mam do zarzucenia zasadniczo temu nurtowi. To wszystko. Nie wiem, co Pan prostu na to. Odpowiedź się do zejściu, no, no, Ja rozumiem, że yy, można bronić Aristotelesa. No, Atak dlaczego? na niego trwa już od wielu, wielu lat, no więc <głosyśnia>. jest głównym winowajcą. Przniesz, a y, czytanie, studiowanie w czasie studiów metafizyki Arystotelesa etyki Nichomańskiej to są rzeczy bardzo podniecające i nie sposób w ogóle wchodzić w filozofię bez tych lektur, prawda? Natomiast inną sprawą jest to, od czego pani zaczęła, że pojęcie bytu waha się pomiędzy imię-słowem czynnym, a imię słowem biernym. On jest w punkcie u U Heideggera mamy nas Zajembe czyli to, co będące, czyli imię słów czynnych. Ale polski byt, łaciński ens, wydaje Enz jest mi się, jest, jest imię słowem biernym, ja. Byty, Ens jeszcze byt. ma w sobie dużo tego on, natomiast byt polski, już troszeczkę inaczej. Jak piję, wie panie, i, już i mam już dość, to jestem syty, albo jestem syt. Tak samo byt się byci i jak ma dość, to jest byt. No, ty, nie, to gramatycznie, no, gramatycznie, to jest ta droga. To jest sprawa oczywiście translacji transnacji i wkratacji. Nie, nie, nie, ja, nie. No, tak, Chodzi o to, za, że języki filozoficzne pozostają tutaj w Krece, Łaciwie, Niemieckim, Polskim. Raz mają na myśli unie czynnych, raz unie biernych, prawda? W przypadku Arystotelesa w mojej zdaniem, co innego jest najważniejsze. I tutaj jestem w stanie go też bronić. Pojęcie bytu dynamicznego. Na gruncie jego teorii a i dynamicznego, na gruncie no, jego, no, jego no, aktywności. No, no, no, Trzeba pójść tą drogą od Arystotelesa, prawda? Wtedy od zniknie nam ten przedmiot martwy, bo już nawet sama istota Państwo rozumiana, jak gdyby nawiązuje do przeszłości. Ingarne to wydaje się, tak tłumaczył, być tym, czym bywszy jest się. Czyli jak gdyby, to jest to co Jowicy zarzucają właśnie, że w gruncie rzeczy ta filozofia przedmiotowa dotyczy tego co już się dokonało, co przywlokło się z przeszłości i stanęło, jak to nie jest nazywane, prawda, i jest martwe. Tak, ale tak, to jest takie tłumaczenie e, Greka, niemiecki, polski, prawda? Po prostu jest, e, i stąd się robi, może zależy zacząć od analizy prostej, ale e, a, a, również podnieś ręce jest Heidegger. No, I przepraszam, Arystoteles, rozumiesz pojęcie, dlaczego? Dlatego, no, co Arystoteles mówi na temat innego? Że nie da się go pojąć. Dlaczego? No bo to jest byt inwynuowy. Tu nie da się wyczekać różnicy. Ja mogę podać jakiś rodzaj nadrzędny, ale różnicy nie wyczeka. fizyki komplet, prawda? Tak, tak. I tutaj nie teza jest Arystotelesa jest taka sama jak To znaczy, właśnie <głos> bardzo mi brakuje dialogu e, tak. z Arystotelesem. Bo jest u, u w, w, w, przedstawicieli des dialogu średniowiecznego. To by było dopiero ciekawe, wydaje mi się. A to się z góry w punkcie wyjścia jest właśnie A co teraz no, no, no, Zaczynamy coś nowego. A to on jest... ufundował parę naukowy, Parę naukowy jest czymś, co niższej indywidualności znaczy niż nie, innego. No, Oczywiście, że w międzyczasie było mnóstwo interpretacji takich, no, istotowych, prawda, Teresa. i to jest takie, znaczy, no, to nie jest ładne, to nie jest eleganckie, to nie jest do końca uczciwe, tutaj. Bo poza tym jest... Proszę, można tam powiedzieć, wrota No nie, no to jest... To, to specjalnie <laughs> nawiązałam do z pierwszych wykładów, którzy widzą, że to są rzeczy takie dość fundamentalne, więc dziwi, dziwi mnie tak naprawdę, że że tutaj w punkcie wyjścia jest jakby ucięta Bo, ta, ta Istnieje bardzo, jest bardzo zawsze dwóch filozofów. Ten mm. rzeczywisty filozof, który jest czasami zapoznany, a potem istnieje on drugi, tak jak funkcjonuje w recepcji. No i oczywiście. Tak, I, I istnieje pewien model Aristotelesa ukształtowany przez wieki, mm. z którym sam Aristoteles prawdopodobnie, by się nie identyfikował. Teraz, o czym my mówimy? O której są, prawda? O, o, o. Bardzo szkolnym, tak. bardzo takim tak. no, podręcznikowym i wtedy rzeczywiście można sobie tak ustawić. A jeszcze jeśli można, jeszcze jedna uwaga, bo pan po prostu zaczął od tego, że właśnie 100 lat potrzeba, prawda? No 100 czy tam 2000, tysięcy w każdym razie dużo. Natomiast zabawne jest to, że co najmniej w kilku współczesnych takich książkach znanych, tłumaczonych na język polski, amerykański są przeważnie książki, gdzie we w wstępie, wyprowadzeniu mamy uwagę, że, że to jest drugie wydanie. Pierwsze było 30 lat temu, od, od tego czasu filozofia zrobiła Żeby postęp, to, więc my oczywiście funkcjonujemy w tym wszystkim. I mamy za zadanie przy każdej publikacji napisać, co jest nowego. Więc <grym> to, to są takie zabawne rzeczywiście. Co to co będzie, do co do to będzie za 10 lat, jak ten postęp jak postępuje, jak tak postępuje. Będzie... właśnie, to się będzie powiedziało. Bo... <grym> tamtaki... Profesor Ryszard Wiśnicki. Proszę Państwa, 6 minut temu skończyły się zajęcia. Który? Który? Który? Moje. A A gdzie tam twoich studenci? One, one są z wybranych zagadnień współczesnej antropologii. Dziękuję, dziękuję ci, Jasku, za świetny wykład, bo właśnie teraz w programie tych zajęć był czas na, na to, o czym dzisiaj mówiłeś właśnie. Tak, że są ci studenci. Tak, siedzą. A sam, tu dużo no. I tu Pani siedzi tam. Dziękuję, także to, to z głowy, tak. żeby jeszcze dyskusji wrócimy. Ja lubię te wykłady, sam zresztą jutro będę miał zajęcia, gdzie pewien schemat będę prezentował i doskonale wiem, że, że każdy schemat coś omija, są puste miejsca i, i, i, i można dziesiątkami lat o tym myśleć i, i ma się to poczucie, że to nie jest to, że to jest no, tylko takie narzędzie. Które ma nas naprowadzić na, na myśleniu? Zaledwie trochę porządkujące. To, to ja bym zapytał o dwie rzeczy, które, których tu nie ma. Nie ma słowa personalizm. Mogę sobie coś dopowiedzieć, ale ciekaw jestem, co myśli. I nie ma pewnego obszaru, pewnej relacji. Już nie ja, ty, tylko ja w finansach to jest trzeci, ale to znaczy coś więcej niż trzeci. To, co my dzisiaj myślimy o dobru wspólnym, o wspólnocie. Relacja do wspólnoty jest wspólnoty, jest relacją moralną. Jeśli by żyć tylko według tego, co nam media i życie publiczne głosi, no to oczywiście najważniejszym kryterium oceny człowieka jest jego stosunek do dobra wspólnego, tak? do koncepcji dobra wspólnego. Tu mi się trochę przypomina kiedyś pytanie, które Jędraszewskiemu postawiłem, jak to z Lewinasem było, tak na co dzień, bo, bo to konstrukcje pewne filozoficzne można głosić, a, tutaj, a życie trochę inaczej tutaj może Tutaj taki wątek, o, przypis, yy, przypis pra, yy, profesor Jędraszewski, arcybiskup krakowski, yy, habilitacja doktoraty lewinas stąd a propos wypowiedzi profesora Ryszarda, żeby Państwo wiedzieli. Tak, no tak więc jest. To, to, to postawa postawa muszę to wymazać Lewinasa, tak, tak, ale postawa Lewinasa w obrazie pół godziny w obrazie Braszeckiego nie wyglądała tak jak jego filozofia. I to są takie dwa pytania, tak? ale jeszcze na koniec. A propos częstochowych i, i a propos drogi, które, które, które trzeba odbyć. Otóż jak się idzie w dzień, to można spotkać żebraka, yy, bliżej dworca i kobietę, która sprzedaje jakieś rośliny. Nie mogę sobie skojarzyć, co to za roślina. Wygląda jak nic, mm -hmm. do niczego niepotrzebna. Yy, otóż ten żebrak nie wydaje głosu, ale mówi do nas kartką. No, że ma tam liczną że ma twoje dzieci. Czy, że... O 500 plus nic nie skupi. Tak? I ja mu nigdy nic nie da. Ale ta kobieta nie prosi. Mnie wystarcza jej twarz i ta figura. Nie głos, tylko twarz. Ona mnie dręczy. Ej, czasem tam. Ona jest zielona, że ja jej daję, a nic nie chcę. Więc to, to doświadczenie twarzy, akcent postawiłeś na głos, na mowę. No, twarz mówi oczywiście o nas, bo jest mowa ciała, też, bo to może by rozwiązywało ten problem. Jeszcze jest tam tak, taki problem, że my często nie chcemy widzieć tej twarzy. Unikamy kontaktu, który z moich młodych wychowanków to mówię unikał Mnika, twarzy, bo jak nawiążemy kontakt, to już jesteś... Także pracy to opanowali zresztą. Spójrz na mnie, jesteś młody. Ale to też w każdej innej sytuacji przenieśmy co na, na taką codzienność. W każdym bądź razie tu w Częstochowie można mieć i takie doświadczenia, które będą podtrzymywały do tego Dzięki. A jak, na jakie pytania mam odpowiedzieć? Nie, nie, no... Y ja, jak personalizm byś tutaj tak, mówił I, no, tak, tak. I, I to tak, wspólnota, ja czy, wspólnota. Czy to W tym, tym no, schemacie brakuje relacji ja-wspólnota z, ja, z personalizmem to, czytałem po dość mnie Mi się podobało Nie lubię izmów Dialogizm? Po co? No, Używany jest, jest, jest, jest też było parę ciekawych myśli nie dotyczących wolności, prawda? Ale jako izm to nie ma o czym moim zdaniem mówić. Natomiast interesujący jest ten problem otwarcia na wspólnotę, który u dokonuje się poprzez wprowadzenie postaci trzeciego. Jeżeli jesteśmy zamknięci w takim schemacie dwójkowym, ale nie w ramach yy, nowego myślenia, tylko na przykład yy, Sokrates w dwa rodzaje zła. Zło, które ja czynię, zło, które ja prawda? Czyli możesz być ty, który dałeś mi zło, albo ja mogę zdawać złotowy. Yy, tą samą myśl znajdujemy u Augustyna znajdujemy yy, u Rousseau. Yy, ona właściwie istnieje po dziś dzień. I ona jest milczeniem, Nasze najbardziej masywne modele zły, dlatego, że model głosowny nie jest modelem relacji społecznych, tylko właśnie model trójkowy jest model relacji społecznej. I nie, ja mogę nie doznawać zła. Ja mogę nie czynić zła, ale drugi może czynić zło trzeciego, a ja jestem przy tym. Bardziej bezpośrednio czy pośrednim świadkiem czynienia zła żeby zobaczyć, nas najbardziej masywny, powtarzam udział w złu, jest bycie światłem zła. Mamy różne sposoby, żeby jakoś z tym żyć. sposobili, Ale żeby to zobaczyć, potrzebna jest właśnie trójka. Kiedyś prowadziłem seminarium poświęcone trójce. <głosy> Kończyło się właśnie trzecim u Stąd między nim wziął się, proszę Państwa, bo jakby na razie sam się z tego śmieje, szachy dla Czech bo w tych szachach dla Czech chodziło o to, że nie wygrywa ten, który za dama. tylko y, chodziło o to, że przegry, może, znaczy, przegrywa ten, który dostał i przegrywa ten, który był przy tym temu nie zaformuje. Profesor Jacek Filek jest opatentował gry w szachy dla trzech osób to tak dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą Szachownicę. Szachownicę na, na rynku sprzedawki. To jest gra w razie końca. To, to, to dzisiaj, się sytuacja zmienia, kiedy mamy z sprawnieje, a kiedy mamy sytuację, na przykład tego, że na Bełsudnej na, na, na, na, na, Wyspie, trzech rozbitków, gra, bo y, o, tylko jedno... O, o, taki ruch. Bo, y, były tu nie rozrywane i tam możliwe są kombinacje, bo cały ten pomysł y, natychmiast upada, kiedy Bóg się zmawia i, i, i to oni tak rozumieli z początku, że a to my się zmówimy, doładujemy do. do, do jak się mówi po polsku? Do <śmiech> <śmiech> trzeciego, no a potem już między sobą. Nie, nie, nie. <śmiech> Dołożymy. <śmiech> y, <śmiech> natomiast żeby zachować ten podtekst etyczny. Musi właśnie, właśnie być tak, że y, ten drugi zagraża trzeciemu, a ja muszę temu zapobiec. Nie tylko z altruizmu, ale również we własnym interesie. Hmm. <śmiech> <śmiech> Czyli miłość i sprawiedliwość da się pogodzić. <śmiech> <śmiech> Uzyskaliśmy <śmiech> nasz wężon. <performa. śmiech> z tym, że y, y, dla Levinasa to jest otwarcie nowej perspektywy. No to, to nie dyskredytuje tej perspektywy biologicznej, prawda? Natomiast, bo jak jesteśmy tylko we dwoje, to ja jestem, to nie wszystko. A tutaj pojawia się trzeci, pojawia się sprawiedliwość i tak dalej. Tylko, że no, często o tym dobro wspólnym mówi się bardzo abstrakcyjnie, a szansa na to, że to dobro wspólne nadal jest spersonalizowane, osobowe. Wewnątrz, osobowo W każdej chwili ten ktoś z tła staje naprzeciwko innej. No dobrze. Tak? Chodźmy. Chodźmy. Dlaczego? Dlaczego? To jeśli mogę jeszcze zda, bardzo interesowne pytanie, jak, byłem, jak pa, Pańskim zdaniem miałby się ten, ten organ wartości do sumienia? Organ wartości. Znaczy Hartmann ma taki ten organ, organ aksjologiczny, prawda? Mówię w tej chwili w ogóle o fonologach, oni już mają takie określenia jak ślepota na wartości, głuchota na wartości, to jest dosyć intuicyjne określenia, prawda? I my godzimy się z tym, że ktoś ma zmysł matematyczny, a ktoś nie ma, że istnieje taka nierówność w świecie. Natomiast trudno nam się pogodzić z tym, że istnieje taka nierówność w świecie, że ktoś ma słuch psychologiczny, czy, czy wyoszczony wzrok akustyczny, czy ten organ psychologiczny, a ktoś nie. Pamiętacie Państwo, Karteż już, Dowodził, że co jest niesprawiedliwie rozdzielone na świecie? Rozum. Rozum jest sprawiedliwość. Dlaczego? Bo na najmniej ludzi się skarży zawsze. razie. Prawda? Więc yy, to jest bo to, o czym Pan po prostu mówił, bo tak, poradnie się zajmowałem w, przy doktoracie Newmanem. W Właśnie mówi o poczuciu moralności, moral sense, czy moral duty, o tym właśnie poczuciu wartości, poczuciu obowiązku, co, co było zbieżne z tym, Aristoteles, wspomniany przez panią komisarz, uważał, że, że ludzie są w ten sposób sens, różni, że wobec niektórych mo można argumentować, ale wobec niektórych nie ma sensu. Potrzebna jest policja. Prawda? I, w taki, I w takich czasach euforii demokratycznej jest rzeczą bardzo jak gdyby nie w porządku mówienie o tym, że ludzie jednak nie są równi. Ludzie się różnią, proszę Państwa, nie tylko ja wiem. Nierówności są rozwojowe. Ten jest zdrowy, ten jest chory, ten jest chory od urodzenia, tamte jest zdrowy jak do stu lat. Ta jest ładna, ta jest brzydka, yy, yy. ten jest, ja wiem, mało inteligentny, ten jest itd. Ten... Co zrobić z tymi nierównościami? Pomysły, żeby, ja wiem, jakie łoże pod i to wyrównywać, to no są pomysły szalone. Ludzie są nierówni. Czy są również nierówni etycznie? To znaczy, czy, że ci jest tak, jak myślą niektórzy, że każdy z nas jest zdolny odróżnić dobro od zła. Czy jest tak. Każdy jest do Czy też jest tak, Karno że, to Czy. Czy też jest tak że, że nie? W przypadku odpowiedzialności sprawa jest o, o tyle prosta, że odpowiedzialność jest funkcją mocy. To znaczy, im większa moja moc, tym większa moja odpowiedzialność. O czym nie wiedzą politycy. że no. <śledzianie> im większa ich moc, tym mniejsza odpowiedzialność. To jest yy, definicja Hansa jonasa To, to że yy, powiedziałem, jest funkcją yy, mocy. I to też koresponduje trochę z tym, co ty mówiłeś. Dlatego, że yy, w tej prośbie, że raczej prośbie, jej siła polega na słabości. To znaczy, tam, gdzie jest bezsilność, tam jest większa moc do yy, Bezradność, bezsilność, żałosność tej kobiety z tym zielskiem sprawia, że jej prośba ma większą moc wiążącą, zobowiązującą, prawda, niż ktoś, kto raczej budzi twoje podejrzenia. Ja mam ten problem, to nie jest, bo jako mówiąc często o dialogu, o spotkaniu z innym, o wezwaniu z twarzy, proszę Państwa, mieszkam na Starym Mieście, żeby przejść od swojego mieszkania do Instytutu Nagrodzkiej, muszę przejść przez rynek. Codziennie przechodzę tam i z powodem kilka czasami więcej razy. Za każdym razem jestem przeszepionym przez 10, 15 rozmaitych cwaniaków, żebraków, biedaków. Jak tym wszystkim się połapać, prawda? Jeżeli państwo pomoże przez ilość dni w roku, potem przez ilość lat, to na pewno można zwariować. Ja nie wiem, czy jest dobrym rozwiązaniem. Mark Twain gdzieś opowiadał taką historię, że mieszkał w jakimś domku na plaży, tylko nie wiem, czy on odpowiadał o sobie, czy do... I, i, i znalazł pieska, w którym na nogę wziął tą nogę tam, wziął tego pieska, tą nogę mu złożył i tak, go trochę podkurował i puścił go Po jakimś czasie słyszy dwa psy Wzruszyły się zlął, bo, wzruszył się Po jakimś czasie każdy znowu znowu przychodził dwa i on narasta w postępie, prawda? I po jakimś czasie on się zatrzasnął, go, już już go boisz opowiada dziennikarz, y, dziennikach w miejscowie, że żuczek leżał na praży tak. <grym>, bez, odwrócił po drugi odwrócił po tysiąc, milion co można zrobić, uciec, prawda? To jest dziwne, bo właściwie problemy też nie powinny funkcjonować według tego prawa, że, że ilość przechodzi w jakość, prawda? Że jakichś jest za dużo nie już ma w nocie. Tak? Coś, coś w tym jest, ta relacja jeden do jednego tak. ma inny charakter tak? niż tak, jedna tak. do wielu. jeżeli to jest tylko pięć osób, to zbudowanie relacji w piątkę no. jest czymś zupełnie innego rodzaju niemożliwe, ale zupełnie czymś innym niż relacja ja ty. Więc to by się potwierdzało z tym. Profesor Adam Rosuch, socjolog. Ja jestem filozofem. W związku z tym chciałem zadać pytanie, czy filozofowie posługują się kategorią my? My? Tak. Wie pan co? Ten schemat, który ja tylko zarysowałem, że filozofia odmienia bycie, można pogłębić. Bo ona odmienia bycie nie tylko przez osoby, ale również przez liczby, również przez czasy. Również przez strony, również przez tryby. I teraz, jeżeli włączymy do tego liczbę, to mamy paradygmat my, paradygmat wy i paradygmat oni. I ten paragraf na trzeciej osoby, obojętnie czy on jest y, pojedynczy, singularny czy pluralny, jest tym paradygmatem y, klasycznym. Prawda? Tylko tu mamy moniz, tam mamy poralis. Tam Tu mamy jeden, wszystko do jednego bytu, a tam mamy mnogość bytu. Natomiast ciekawa jest. Y, y, pewna y, równoległość y, po stronie pluralizmu do y, ja i ty. Bo y, już u Feuerbacha, bo to wszystko się dzieje też w relacji na Heglau, o czym tutaj nie mówiliśmy. Już y, y, ten, ten prekursor dialogiki jakim jest Feuerbach, zakładał, że podstawą jest ta właśnie relacja ja-ty, a zasadą tej relacji jest miłość. A równolegle, niemalże, przed innymi filozof, który nie mówił o relacji ja tylko mówił o relacji my wy. I zasadą tej relacji była walka klas i nienawiść. To jest bardzo ciekawe, oczywiście to nie jest wiążące, to niczego się rozstrzyga, ale bardzo ciekawe, że jak to przeszło w mnogość, to się zrobiła nie zasada miłości, która zbliża ja i ty, tylko zasada walki klas i, i wrogości. tak musi być? poza tym to jest jeden trop prawda? gdyby pozostać przy filozofii podmiotowej tej kartezjańskiej, tylko podmiąć ja na my to mamy wtedy podmiot zbiorowy mamy, nie wiem co już doskonały komunizm bez wroga partyjnego, klasowego właściwie to to jest trochę naciągane ale właściwie to u rzeczywiste jest to, co zbiorowe, co powszechne, co ogólne, prawda? Właśnie w na powstaje filozofia pojedynczego Kilkogora, jak i filozofia jedynego Marcela Sztyblewa. Bo tam rzeczywiste jest to, co ogólne. Prawda? Właśnie ty jako partykularny, pojedynczy jesteś bez znaczenia, bez sensu. No, nie ma cię. Ale jeżeli idziesz z duchem czasu, włączasz się w to my, które kroczy, no to wtedy jesteś, masz udział w rzeczywistości. To wszystko jest trochę dwuznaczne. Kiegor to odwrócił. Powiedział, że właśnie to, co ogólne, to, co powszechne, jest nierzeczywiste. Rzeczywisty jest pojedynczy. I, i, to, I to się, to można zrozumieć, to się dobrze czyta, ale potem znowu ten pojedynczy brnie, tą pojedynczość. I, i co prawda, można znaleźć taki moment Ugiebora, kiedy on to, jak gdyby, wydobywa się z tego, ale. I, to, że wolność ostatecznie zostaje pojęta jako substancja pojedynczego, moim zdaniem jest błędem. Wolność nie może być w pojedynczym, bo wtedy ta wola jest samowolą. I, I tu jest pewien problem. Ja tego nie potrafię dokładnie ubieźć, jak to się mówi w Bo z jednej strony to my jest podejrzane, a z drugiej strony, kiedy myślimy o wspólnocie, no tak się robi dobrze, nie? Jak to, jak to wyrazić? Moja żona bez przemysłu zarzuca, że. Ale ona jest taka fraza, w której e, e, tłumaczy, że jeżeli naród chce być razem, to znaczy można go w pewnym sensie traktować jakby jednostkowy, domagający się takiego e, no tak. Więc no, gdzieś są takie e, granice, że to my będziemy mieli podejrzane, no bo gdzieś się rozrasta i chłania wszystko. A z drugiej strony, jeżeli nie zachowamy my, no to nie mamy społeczności. A, ale... Bo nie istnieje jakby e, życie społeczne, nie istnieje z, z sumy jednostek. Ale praktyka jest taka, pan, że każda władza, aby dzierżyć władzę, musi nam podzielić. Dzielić, rządzić. Prawda? Czyli to my musi być pęknięte, musi być sobie przedstawione, a jak nie, no to trzeba wymyślić wroga zewnętrznego, bo inaczej trudno panować. To, to są trudne tematy. Filozoficznie to może na przykład stoicy taki problem rozważali. To znaczy, chodzi tak naprawdę o granice tego my, prawda? O granice tego my i rozszerzanie tych granic. No w stoicyzmie, w etyce stoickiej to mamy, prawda? Wtem ostateczna granica rozwoju człowieka, który się utożsamia jest kosmopolitą, tak? Utożsamia się z całym światem, więc Objęta może taki to takie my, y y i Pawłowskiej o rozrastających się kręgach wspólnoty. No właśnie. Na razie mamy jakąś wspólnotę minimalną, małżeńską, lokalną, prawda? I to, co jest na zewnątrz, jest jak gdyby obce, wrogie. Ale no, potem przekraczamy te granice i ta wspólnota się rozrasta, taka wizja takiego, takiej wspólnoty już absolutnej, pełnej. Bardzo, bardzo ładny tekst, nie mogę go zapomnieć, prawda? Ale, ale co, co jest w historii jakiś zamach na to wyjście poza te granice i rozszerzenie tych wspólnoty, to zostaje to storpedowane. I już musimy się nienawidzić. Oczywiście. Jest, jest. Tak, tego właśnie zadać Tak, proszę Czy bardzo. Czy może nie lepiej właśnie byłoby pomyśleć o tej filozofii dialogu jako o filozofii intersubiektywności? Tak jak poprzednie była, odnosił się do obiektywności i subiektywności. Taka filozofia intersubiektywności może by się miała skupić na szukaniu podobieństw, a nie różnic. Chyba sam, sam termin. Jak gdyby jest spożytkowany przez homologię, przez Husebla, który intensywnie badał o intersubiektywność. Ale w tym badaniu był z punktu widzenia ruchu cały czas ten fałsz właśnie. To zafałszowanie poprzez paradygmat ekologiczny, prawda? Huseb starał się, jakby miał wrażenie, że to jest coś bardzo ważnego, ale nie udało mu się. Ostatecznie zawsze dochodziło do jakiejś konstytucji tego ty, przez ja, świadomość ja. Nie wiem co, ale sama nazwa jest neutralna i, i również może ona oznaczać to, co by było, samo międzyosobowym. Ale by jak ode mnie jak tego podobnego, co jest. Tu jest też pewien kłopot, w moim zdaniem terminologicznym, dlatego, że pojęcie podmiotu, pojęcie czy to powie po polsku, czy, czy, czy po łacinie, jest, jest, pojęciem skarżonym z przedmiotem. I wiele ludzi próbuje używać pojęcia podmiotowość w sensie neutralnym, w sensie pozytywnym. Wydaje mi się, że podmiotowość sama w sobie ma sens. Tak, pewnie skażony tą, tym sparzeniem z przedmiotem. Dlatego ja wolę powiedzieć międzyosobowy niż intersubiektywny. Prawda? W pewnym sensie te słowa mogą znaczyć to samo. Proszę. To chyba teraz miejsce jest na pytanie. Pan profesor jest autorem takiego pięknego eseju o czasie. I właśnie to sparzenie przedmiotem. Ta relacja, ta, ten czas tam jest tak, powiedziałbym, egzystencjalnie ujęty w jakimś sensie uczuciowym. I, i on nie jest kategorią ontologiczną, ale jednocześnie jest tam taka wizja takiego stworzenia przedmiotem. W takim razie, jak to się ma do, do tej pory? Powiem szczerze, widzenia? że, że i, i, nie wiem, o jaki mój tekst chodzi. Przypominam sobie taki sejf, potem nie mam czasu, tak, tak. ale y, to y, dotyczy tego chwytu, który stosujemy. Y, jak nie chcemy y, to komuś to ja poświęcić ja czasu, mówimy nie mam czasu, co z tego punktu widzenia jest bzdurą totalną. Bo póki żyjemy, właśnie mamy czas, tylko po prostu zamiast powiedzieć... Nie że, chcę poświęcić nie, czasu. To, nie mam czasu na to, bo, bo robić coś innego, to nie mam czasu i to zamyka. Jeśli rzeczywiście o ten tekst chodzi, to powiem Państwu krótką anegdotę. Kiedyś moja córka zatrzymała się z czy mogę zostać z, z jej córeczkami, czyli moimi wnuczkami, a ja mówię, ja się niestety nie mam czasu. Ja na wtedy wysłałem SMS czy to ostatnio takie piękne <sum> tak. Nie mam czasu. <sum> <sum> trzeba być bardzo ostrożnym, co się pisze. Ja mam bardzo drugi pytany. Wolny czas, kiedy ma wolny czas, to 24 godziny na do dobę. Już nie mam Będziemy kończyć. Nie mamy czasu. <głosy> <głosy> <głosy> bardzo, bardzo jasku dziękujemy. To było piękne spotkanie.